Czy chciałbyś być szkoleniowcem? Czy chciałbyś być człowiekiem, który zarabia na swojej wiedzy? Który łączy w sobie coś, przed czym nie chce uciekać? Wiesz, ja w głębi duszy jestem nauczycielem. Od zawsze lubiłem się uczyć. Długo nie zdawałam sobie z tego sprawy, że jestem nauczycielem, ale teraz jak patrzę w przeszłość, to widzę, że dwa elementy były zawsze w moim życiu. Lubiłem się uczyć. Lubiłem czytać, lubiłem słuchać mówców. No po prostu, kiedy szedłem do szkoły, czułem ekscytację. Oczywiście nie wszystkie przedmioty mnie ekscytowały, ale ogólnie czułem ekscytację. Może forma czasami mi się nie podobała, ale dowiedzieć się nowych rzeczy. Oczywiście znam też ludzi, którzy nie odnaleźli się w szkole, ponieważ mieli inne rodzaje inteligencji. Jednak gdzieś w głębi duszy mieli podobnie jak ja. Do dzisiaj lubią się uczyć. Widzisz, po czym to poznać, że gdzieś w głębi duszy jesteś nauczycielem? Nie tylko, że lubisz siebie uczyć, ale że w naturalny sposób uczysz innych ludzi. Po prostu nie da się inaczej. Pamiętam, kiedy byłem w szkole i koledzy mnie pytali, Andrzej, słuchaj, masz zadanie, zrobiłeś, wiesz, ja nie miałem czasu, może dałbyś mi spisać. Ja nie miałem z tym problemu moralnego, żeby dać im spisać zadania, natomiast ja mówię, przecież to jest proste i gdzieś tam na przerwie próbowałem im tłumaczyć, większość nie chciała słuchać, ale kilku się znalazło i powiedziało, dobrze Andrzej, okej, okay, chcemy, chcemy, żebyś nas trochę pouczył. No i spotykaliśmy się po lekcjach, uczyłem ich i czułem zadowolenie, że ich uczyłem, przy okazji widziałem, ile sam się uczę, kiedy uczę innych. Być może masz tak samo, być może masz też to poczucie, tak, ja właśnie tak mam, ja właśnie taki jestem. Bardzo... Lubię uczyć siebie i jeszcze bardziej lubię uczyć innych. Myślę sobie tak, skoro ja to zrozumiałam i wpłynęło to na moje życie, to oczywiście przecież to też pomoże innym ludziom. Przecież to też wpłynie na ich życie. Jeżeli tak masz, to w głębi duszy jesteś nauczycielem. Widzisz, jeżeli jesteś nauczycielem, to możesz mieć problem podobny do mojego. Być może wszedłeś w jakieś struktury, ja wszedłem w struktury szkolne i próbowałem tam realizować swój potencjał. No cóż, trzy lata wytrzymałem. jeden z moich mentorów mówi, i tak długo. Być może byłeś w strukturach szkolnych, ale się nie utrzymałeś, albo zdecydowałeś, że nie pójdziesz w struktury szkolne, albo jesteś w nich i jesteś już zbyt długo. Być może jesteś w strukturach jakiejś firmy, organizacji, czegokolwiek innego i czujesz, że twój potencjał jest ograniczany. I myślisz, czy z tobą jest coś nie tak? Z tobą jest wszystko w porządku. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli masz duszę nauczyciela, to potrzebujesz prawdopodobnie jeszcze trzech elementów. Element numer jeden. Ludzie. Prawdopodobnie, jeżeli jesteś nauczycielem, to chcesz mieć dostęp do jak największej grupy ludzi, którzy dowiedzą się o tym, co ty wiesz. Oczywiście, jeżeli mówimy tu o strukturach szkolnych, gdzie ludzie często niechętnie korzystają z wiedzy, którą mamy, to myślisz sobie, więcej nie chcę mieć. Nie, nie mówimy o tym. Mówię o tym, że jest całe grono ludzi, którzy bardzo chętnie skorzystają z wiedzy, którą masz. na takie szkolenie, które kiedyś prowadziłem. Szkolenie, na którym był człowiek, który dostał się tam trochę przypadkowo, nie będę teraz opowiadał całej historii, Szkolenie było dwudniowe z wystąpień publicznych i żeby je skończyć trzeba było przez 15 minut opowiedzieć na dowolny temat, natomiast zasugerowałam ja uczestnikom, żeby opowiedzieli o swojej kompetencji, umiejętności, którą mają. I kiedy kończył się pierwszy dzień ten człowiek podszedł do mnie i mówi, Andrzej, czy to dotyczy też mnie? Ja mówię, no tak, dotyczy też Ciebie, ale wiesz co, ja jestem zwykłym robotnikiem, tak siebie postrzegał. Ja tylko umiem wstawiać okna. Nawet nie mam własnej firmy, u kogoś pracuję całe życie. Ja mówię, opowiedz o tym. Mówię, ale kogo będzie to interesowało? Ja mówię, daj, żeby ludzie o tym zdecydowali, czy to ich interesuje, czy nie. To często mówię szkoleniowcom. Pozwól, żeby inni ludzie zdecydowali, czy ich to interesuje, czy nie. Więc on stanął i zaczął mówić. No, wstęp może nie był fascynujący, ale kiedy zaczął mówić, że są różne rodzaje okien, jakie można popełnić błędy, jak może ludzie tak słuchali. Zadawali mu mnóstwo pytań. Musiałam po pół godziny to skończyć. powiedziałam, ok, musimy skończyć, jeszcze inni są. Skończyliśmy, on powiedział, wow, nie wiedziałam, że jestem taki dobry. Tak, był dobry, bo był ekspertem. Wielu ludzi miało taki dylemat, bo kiedyś wstawił jakieś okna i nie był zadowolony, albo właśnie budował dom i chciał wstawić jakieś okna, albo chciał się dowiedzieć, jakie są ceny okien, albo jakie okna dobrze dobrać. Więc okazało się, że on był ekspertem, z czego nie zdawał sobie sprawy. Więc... Są ludzie, którzy czekają na twoją wiedzę. To jest kwestia skali, do ilu ludzi dotrzesz. Miałem ten przywilej y, przemawiać na różnych spotkaniach, gdzie byli też ludzie znani, Miałem okazję poprowadzić kilka szkoleń, między innymi w Londynie, z Krzysztofem Jędrzejewskim, to jest właściciel Kopeksu, jeden z najbogatszych Polaków. Miałem okazję kiedyś przemawiać na takim wydarzeniu wolnorynkowym, gdzie jednym z mówców był Janusz Korwin-Mikke. Byłem kiedyś na seminarium biznesowym, przemawiałem, jednym z mówców też był profesor Blikle, specjalista od tqm -u. Byłem też na takiej konferencji, gdzie jedną z uczestniczek była pani prezydentowa Danuta Wałęsa. Więc... To są ludzie, którzy z pierwszych stron gazet, których miałem okazję poznać. Ale oczywiście jest cała mnóstwo ludzi, którzy nie są z pierwszych stron gazet, ale których poznanie bardzo ubogaciło moje życie. Więc to jest jedna z ważniejszych rzeczy w twoim życiu, jeżeli chcesz być szkoleniowcem, że potrzebujesz mieć kontakt z innymi ludźmi, potrzebujesz mieć szeroki dostęp do ludzi. I oczywiście niektórzy powiedzą, ale nie mnie tłumy przerażają. OK, tłumy mogą cię przerażać, natomiast jest druga rzecz, która na pewno Cię będzie bardziej fascynować. Yy, tą drugą rzeczą, która będzie Cię fascynować, to jest praca jeden na jeden. Są tacy ludzie, którzy mówią, tłumem nie przerażają, ale chcę pracować jeden na jeden z ludźmi. Więc pójdź w tą stronę. Pracuj jeden na jeden z ludźmi, zaangażuj się w to. Cokolwiek to jest, ludzie zawsze będą Cię kręcić i Twoim powołaniem jest być z ludźmi. Znam niestety nauczycieli, którzy yy, nauczycieli z takiego powołania, tak? niekoniecznie z tego, co robią, którzy poszli w złą stronę i pracują z dala od ludzi, pracują gdzieś tylko w papierkach albo awansowali poza poziom swoich kompetencji, byli świetnymi nauczycielami, zostali dyrektorami, więc już niewiele uczyli i bardziej poszli w papierki i się męczą. Ludzie, to zawsze będziecie kręcić. I teraz, kiedy pójdziesz całkowicie i będziesz szkoleniowcem, coachem, mentorem, autorem książek, będziesz miał kontakt z ludźmi. Druga rzecz, niezależność. To jest właśnie to, co Steven Covey mówił, że dobrzy ludzie w złych systemach stają się złymi ludźmi. Nieraz miałem okazję rozmawiać z nauczycielami, którzy byli przez lata w strukturach szkolnych, widzieli swój potencjał, ja też widziałem i mówiłem, co mogą zrobić. A oni powiedzieli, nie, ja nie wierzę, że mi to się uda, to jest jakiś kosmos. Widzisz, prawdopodobnie, że jesteś nauczycielem, to chcesz być osobą niezależną, chcesz być szefem swojego życia, szefem swojej firmy, chcesz mieć życie na swoich własnych zasadach. Nie chcesz pracować na etacie, żeby ktoś ci określał, o której masz wstać i na którą masz przyjść do pracy, ale chcesz mieć elastyczne godziny pr pracy. Chcesz podróżować. Miałam okazję podróżować po całym świecie, natomiast jeżeli chodzi o podróżowanie związane z przemawianiem, to było kilka takich fascynujących miejsc jak Lizbona, Marsylia, Praga, Berlin, Londyn czy Kijów, gdzie byłem tylko z tego powodu, że ktoś mnie zaprosił, żebym tam przemawiał. Możesz oczywiście mieć też tą niezależność, ponieważ jeżeli masz telefon, jeżeli masz Skype, jeżeli masz komputer, to możesz pracować praktycznie z każdego miejsca na ziemi, szkoląc ludzi, wpływając na nich i nauczając. Prawdopodobnie niezależność jest ważną dla ciebie cechą i chcę ci powiedzieć, że możesz ją zrealizować w swoim życiu, że możesz być osobą niezależną. Ta niezależność ma jeszcze jedną cechę. Kreatywność. Czyli trudno ci może być funkcjonować w sztywnych ramach, Natomiast jeżeli ktoś pozwoli Ci wydobyć Twój potencjał i sprawi, że będziesz mógł tworzyć własne programy, własne szkolenia, pracować według własnych metod warsztatowych, to będzie to coś dla Ciebie bardzo fascynującego. Więc to możesz mieć, kiedy całkowicie będziesz realizować swój potencjał jako nauczyciel. No ale ważne pytanie, które się pojawia. co z pieniędzmi, czy będę mógł z tego utrzymać rodzinę, czy będę mógł godnie żyć, czy dostanę więcej niż tam, gdzie pracuję. Widzisz, nie wiem, czy wiesz, ale ekspert potrafi zarobić w jednym dniu więcej niż nauczyciel w miesiącu, a nawet kilka razy więcej. Na jednym szkoleniu dwudniowym możesz zarobić ponad dwie średnie krajowe. widzisz, jako nauczyciel w takim tradycyjnym szkolnictwie, chciałem powiedzieć szkodnictwie, co jest synonimem może, szkolnictwa, jesteś ograniczony ilością ludzi i budżetem państwowym. Natomiast kiedy skala ci się powiększa, nie ma żadnego limitu. Jedynym limitem jesteś ty sam. Dlatego jeżeli działasz na dużą skalę, to możesz używać czegoś takiego jak dźwignie. Co jest dźwignią? Książki, które napiszesz. Napisałem trzy książki. „Przebądź i uwolnij siebie. Życie pełne pasji. Od pasji do biznesu. To jest jedna z dźwigni. Są e-booki, które mam. Audioszkolenia, szkolenia. I czasami są takie dni. Dzisiaj dokładnie tak było, że wstałem rano, odpaliłem komputer, zobaczyłem na maile i zobaczyłem kilka maili od transferu. I to znaczy, że kiedy ja spałem, ktoś kupił moje produkty, czyli zarobiłem. Możesz zarobić duże pieniądze, jeżeli będziesz chciał. Oczywiście to jest jakiś proces. Ja bardzo lubię to zdanie, że bogactwo to nagroda od społeczeństwa, któremu się dobrze służy. Oczywiście nie każde bogactwo zdobywa się w ten sposób, ale mówimy o dobrze zdobytym bogactwie. Więc jeżeli będziesz miał wartość, którą przekażesz innym i to będziesz przekazywał coraz bardziej i bardziej, to twoja skala będzie się powiększać. Niedawno miałam klientkę, która... Pracowała gdzieś w jakimś państwowym ośrodku, później przeszła na swoje od paru miesięcy i okazało się, że ma dużo klientów i zarabia dużo więcej. A klienci skąd się wzięli? Od wielu lat prowadziła bloga. Nigdzie go nie reklamowała, za dużo nie wiedziała o tym, jak y, tego bloga prowadzić, natomiast użyła tej zasady, który, którą ja określam zasadą WWW wytrwałe dawanie wartości, daje wyniki. Osiem lat wytrwałe dawanie wartości na blogu sprawiła, że miała ileś tysięcy ludzi, którzy wchodzili na tego bloga i czytali i dzięki temu ci ludzie się zgłaszali. Oczywiście ona doszła do pewnego poziomu, gdzie już była ograniczona tym, że już więcej ludzi nie mogła przyjąć. Na to też jest rozwiązanie. O tym akurat nie teraz będę mówił, ale na to też jest rozwiązanie. Yy, I to, to, co się stało, ona mówiła, dlaczego ja tyle lat byłam w tej państwowej instytucji, dlaczego ja nie chciałam z tego wyjść, przecież teraz widzę, że zarabiam dużo więcej. Widzisz, jeżeli w głębi duszy jesteś nauczycielem, to tak naprawdę wiesz, o czym mówię. Jeżeli w głębi duszy nie jesteś nauczycielem, to tak naprawdę prawdopodobnie już nie dotrwałeś do tego momentu filmu. Więc chcę Ci powiedzieć, że możesz żyć zgodnie ze swoimi marzeniami. Widzisz... Kiedy tworzyłem program od pasji do biznesu, to przychodzili ludzie, odkrywali swoją pasję, widzieli, że mogą prowadzić jakiś biznes i niektórych coachowałem czy coachuję do dzisiaj. Ale zobaczyłem, że jest szczególny rodzaj ludzi, którym mogę bardzo pomóc. To ludzie, którzy mieli podobne powołanie jak ja, bycie nauczycielem i którzy chcieli zarabiać na swojej wiedzy. I tym pomagałem dalej postanowiłem dobrze, skoro jest to coś, co ja lubię, mogę też pomóc innym ludziom i na tym chcę się skupić. Jeżeli to cię interesuje, to w następnym filmie zobaczysz dwie rzeczy. Zobaczysz model biznesowy, dzięki któremu dotarłem do kilku spółek akcyjnych i poprowadziłem dla nich szkolenia. Widzisz, w świecie szkoleń duże pieniądze są tam, gdzie ludzie mają pieniądze, czyli w firmach. Jak dotrzeć do firm, będąc małą, nieznaną firmą, będąc osobą, która nie jest szeroko znana? Pokażę Ci model biznesowy, którego ja użyłem i który zadziałał, i druga rzecz, pokażę Ci taki model pracy jeden na jeden, którego możesz użyć w dowolnej chwili. Dzięki za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia następnym razem.